Poczet Królów i Książąt Polskich Taśma 10 ścieżka 2. Wyjątkiem stał się Śląsk przeżywający w ciągu XIII wieku burzliwy rozwój gospodarczy ale to z kolei wiązało się z napływem ludności niemieckiej czy walońskiej wprowadzającej nowe obyczaje i związanej politycznie z obcymi wpływami zagrożenie zewnętrzne wewnętrzne niepokoje rozwój świadomości narodowej związany innymi z początkami szkół parafialnych spowodowały w tym samym czasie pojawienie się tendencji zjednoczeniowych. Około roku 1250 Wincenty napisał żywot św. Stanisława, patrona królestwa, stanowiący polityczny manifest tych, którym na zjednoczeniu zależało. Trudno powiedzieć, jak liczna była w owym czasie ta grupa. Należała do niej część wyższej hierarchii duchownej, przedstawiciele niektórych wielkich rodów, a zapewne wyrażała ona dążenia i drobniejszego rycerstwa, zainteresowanego w silnej władzy zabezpieczającej mu spokojny rozwój. Działalność grup zjednoczeniowych utrudniona była jednak przez sprzeczność interesów elit rządzących w poszczególnych księstwach. Jeśli coraz powszechniej godzono się na potrzebę zjednoczenia, to otwarty pozostawał problem, kto i w oparciu o jakie ziemię ma to zjednoczenie przeprowadzić – w idei tej poważną przeszkodą była też tradycja wyposażania członków rodziny panującej w ziemię, tworząca z młodszych książąt stałych pretendentów do objęcia części ojcowizny. Pierwsze lata politycznego życia Leszka Czarnego stanowią dość typową ilustrację tego stanu rzeczy. Do czasu śmierci matki i szybkiego powtórnego małżeństwa ojca w roku 1257 z księżniczką opolsko-raciborską, późniejszą matką Władysława Łokietka, Stosunki rodzinne układały się poprawnie i Leszek z młodszym bratem Siemomysłem brał udział w wystawianiu różnych aktów państwowych. W późniejszych latach było już gorzej. Co prawda źródła nie są zupełnie jasne, ale wydaje się, że już około 1260 roku 20-letni Leszek znalazł się w obozie przeciwników ojca. Kazimierz bowiem miał licznych wrogów, z którymi nie potrafił sobie poradzić. Należał do nich i jego rodzony brat, Siemowit Mazowiecki i książe wielkopolski Bolesław Pobożny i wreszcie dziedzic Krakowa Bolesław Wstydliwy. Z kolei do sprzymierzeńców Kazimierza zaliczyć można było niektórych książąt śląskich, na ogół zresztą skutecznie ze sobą skłóconych. Słabość księstw polskich uzupełniana być musiała sojuszami zagranicznymi. Bolesław Wstydliwy wiązał się z Węgrami, ślązacy z rosnącym podówczas szybko w potęgę królestwem czeskim. W walkach przemysła Otokara kara czeskiego z Belą IV węgierskim, tego ostatniego w roku 1260 wspomagał Bolesław Wstydliwy, który przyprowadził ze sobą kuzyna Leszka. Wydaje się zatem, że wydarzenia roku następnego można interpretować następująco. Kiedy Kazimierz Kujawski toczył walkę z Bolesławem Pobożnym o ląd i wstydliwym o lelów, jego synowie, wspierani przez opozycję, podnieśli bunt przeciw ojcu i opanowali południowe obszary jego państwa z Łęczycą i najpewniej z Sieradzem. Rozbicie polityczne centralnych obszarów Polski znacznie się pogłębiło. Ziemie skupione w ręku Konrada Mazowieckiego w ciągu dwóch pokoleń rozpadły się już na pięć dzielnic. Sytuacja ta została zalegalizowana w roku 1263. Leszek został udzielnym księciem dzielnicy sierackiej, małej i niezbyt liczącej się w systemie politycznego układu sił w Polsce. Związał się też bliżej ze swym potężniejszym sprzymierzeńcem Bolesławem Wstydliwym, bezdzietnym księciem Krakowa. Widać przypadł do serca kuzynowi, który w 1265 roku, jakoby go usynowił i ożenił z Gryfiną, księżniczką ruską, a jednocześnie siostrzenicą krakowskiej księżny Kingi, Królewny Węgierskiej, później zaliczonej w poczet błogosławionych. Przez 14 następnych lat, do 1279 roku, działalność Leszka była dość unormowana. W polityce zagranicznej pozostawał stałym i pewnym sojusznikiem Bolesława Wstydliwego w jego prowęgierskiej i antyczeskiej polityce i w walce z książętami śląskimi. Mając jego poparcie, walczył z przejściowym powodzeniem z bratem o resztę kujawskiego spadku po ojcu, który zginął w 1268 roku. Był także powodem, jeśli wierzyć niektórym przekazom źródłowym, wojny domowej w Małopolsce w 1273 roku. Rycerstwo, ponoć niezadowolone z wyznaczenia Leszka następcą tronu, odwołało się do księcia opolskiego Władysława, pragnąc zdetronizować Bolesława Wstydliwego. Wydaje się, że za kulisami buntu kryły się dwie koncepcje polityczne, które zaważyć miały na dalszych wydarzeniach w Polsce. Czechy były Polakom bliższe kulturą, obyczajem, językiem. Były niezniszczone, bogate i przeżywały okres silnej ekspansji politycznej. Oparcie się na Czechach, których potencjał gospodarczy znacznie przewyższał Polski, dawać musiało korzyści materialne, ale i zakładało włączenie się do kręgu interesów Pragi. Węgrzy byli zapewne mniej atrakcyjni gospodarczo, ale poszukując sprzymierzeńców antyczeskich, byli mniej zapewne groźni dla suwerenności ziem polskich. Niezależnie od niewątpliwej prywaty i walki o doraźne korzyści, sojusz z Węgrami w większym stopniu zapewniał interesy rodzimej ludności niż związek z Czechami, zresztą już mocno, podobnie jak i Śląsk, z germanizowanymi. Alternatywa, Władysław Opolski czy Leszek Sieradzki była więc też alternatywą kierunku dalszego rozwoju politycznego Małopolski i chyba w tym aspekcie należałoby rozpatrywać wydarzenia 1273 roku. Drugi nurt działalności Leszka, rzadko doceniany w literaturze przedmiotu, dotyczył jego rządów wewnętrznych w Księstwie Sieradzkim. Zakładanie miast na prawie niemieckim, rozwój wsi kolonizacyjnych na tym obszarze były w dużej mierze zasługą Leszka. Na 10 miast funkcjonujących tam w XIII wieku, aż 8 uzyskało przywileje prawa niemieckiego w okresie jego panowania. Jeśli można mówić o szybkiej ekspansji gospodarczej sierackiego, to biorąc pod uwagę karczunki, powstawanie nowych lub lokacje starych wsi, miało to miejsce właśnie wtedy. Umacnianie swojej pozycji politycznej i gospodarczej nie przebiegało zresztą Leszkowi łatwo, tym bardziej, że dochodziło do rozdźwięków w samej rodzinie książęcej. Gryfina przez swą siostrę związała się z Czechami. W 1271 roku doszło do zerwania między małżonkami. Księżna oskarżyła Leszka o niemoc, impotencję i aż do 1275 roku pozostawała z mężem w otwartym konflikcie. Zarzut zresztą był chyba uzasadniony, bo wiemy, że Leszek leczył się u jednego z najsławniejszych ówczesnych lekarzy, Mikołaja z Krakowa. Dopiero mediacja Bolesława Wstydliwego doprowadziła do pojednania małżonków, którzy odtąd zgodnie reprezentowali tendencje prowęgierskie, współpracując z Bolesławem i książętami Wielkopolski. W roku 1279 zmarł bezpotomnie Bolesław Wstydliwy i zgodnie z jego wolą Leszek zasiadł na tronie krakowskim. Jak chce rocznik franciszkański, miało to miejsce na skutek elekcji dokonanej przez możnych, ziemi krakowskiej co zatem stanowiło podstawę prawną władzy Leszka desygnacja czy wybór jeśli wybór to nie była to elekcja jak chce długoż, podobna do późniejszych z udziałem rycerstwa na panowanie Leszka zgodę wyrazili wysocy urzędnicy wojewoda Piotr, kasztelan Warsz biskup Paweł przedstawiciele wielkich rodów stanowiących na miastki stronnictw politycznych skupiających wokół siebie liczną klientelę starżów, odrowążów, rawitów, gryfitów Wydaje się, że w ciągu XIII wieku przyjął się już zwyczaj kwestionowany niekiedy w poprzednim stuleciu sprawowania władzy na podstawie aprobaty dostojników ziemskich. Oczywiście stawiało to w innym nieco świetle niż przyjmowano często sprawę tzw. buntów i wypowiadania posłuszeństwa. Kto bowiem w czasach Leszka był właściwym suwerenem kraju? Panowanie Leszka w Krakowie toczyło się pod znakiem licznych wojen prowadzonych na wielu frontach. Książę dał się poznać jako znakomity talent dowódczy, jako konsekwentny, acz nie najszczęśliwszy polityk. Największe niebezpieczeństwa groziły ze wschodu. Książę halicki lew, wspomagany przez część małopolan zainteresowanych związkiem z Rusią, zgłosił swoje pretensje do Krakowa. Uzyskał pomoc swych łódzkich krewniaków, Tatarów, Jadźwingów i najpewniej poparcie Mazowsza. Błyskawiczna koncentracja wojsk leszkowych pod dowództwem kasztelana krakowskiego Warsza oraz wojewodów krakowskiego Piotra i sandomierskiego Janusza umożliwiła odniesienie druzgocącego zwycięstwa w lutym 1280 roku pod Goślicami. Sam Leszek poprowadził wyprawę odwetową, która spustoszyła i złupiła ziemię od Brześcia do Lwowa. Jeden z przeciwników został zneutralizowany. Mniej skuteczny był atak Leszka na Śląsk w obronie uwięzionych zdradziecko przemysła II Wielkopolskiego, Henryka Legnickiego i Henryka Głogowskiego. Wrocławski Henryk IV Probus dał sobie radę z interwencją zbrojną i wojska krakowskie kontentować się musiały z zdobyciem dużych łupów. W 1282 roku natomiast najazd Jadźwingów na ziemię lubelską został zlikwidowany w sposób bardzo skuteczny. Nieprzyjaciel został dopędzony przez jazdę polską między Narwią a Niemnem i po okrążeniu niemal w całości wycięty. W rzezi, która miała miejsce, wzięli udział także uwolnieni jeńcy polscy. Siła bojowa Jadźwingów została definitywnie złamana i od tego czasu nie byli oni zdolni do samodzielnej ekspansji na ziemię sąsiadów. Resztki ich współdziałały natomiast z groźniejszym nieprzyjacielem z Litwinami. Ci ostatni już w rok później, chcąc pomścić porażkę pobratymców, zorganizowali wielki najazd na ziemię sandomierską. I znowu, mimo zaskoczenia, Leszek stanął na wysokości zadania. Zorientowany w ruchach nieprzyjaciela przez swą służbę wywiadowczą, osaczył cofających się z łupem Litwinów pod wsią Rowiny w ziemi łukowskiej i mimo dużych strat własnych na głowę poraził nieprzyjaciela stosując skutecznie manewr pozorowanej ucieczki. Najcięższy najazd jednak miał miejsce na przełomie lat 1287-88, kiedy to Han Telebuga ruszył na Sandomierz i Kraków. Leszek utrzymał oba ufortyfikowane przez siebie miasta, ale unikając walnej bitwy wycofał się na Węgry, pozwalając na potężne zniszczenie kraju. Samych dziewic, jakoby Tatarzy, mieli uprowadzić 21 tysięcy. Być może działalność księcia... Ograniczona była wówczas przez silną opozycję, z którą miał do czynienia. Jeszcze w latach 1280-81 wszedł on w ostry konflikt z biskupem Pawłem z Przemankowa, kwestionując niektóre nadania swego pobożnego poprzednika na rzecz kościoła. Zaostrzająca się walka doprowadziła do uwięzienia biskupa. Spowodowało to ostre wystąpienie hierarchii kościelnej przeciw Leszkowi, interwencję samego papieża i doprowadziło do porażki księcia. Biskup został uwolniony, otrzymać miał duże odszkodowanie, ale już do końca swojej działalności należał do zdecydowanych przeciwników Leszka. Źle się też układały stosunki księcia z możnymi, szczególnie z rodem toporczyków, starżów. Być może, że jakieś spory powstały już w 1282 roku, ale jeszcze w walkach z Litwinami starżowie odgrywali przy boku księcia bardzo istotną rolę. Stan ten zmienił się... W 1285 roku, kiedy to przeciwko Leszkowi wystąpiły zjednoczone siły jego przeciwników. Wydarzenia, które wówczas miały miejsce, dobrze charakteryzują przemiany epoki. Starżowie, zapewne w porozumieniu z biskupem, zdecydowali się zbrojnie wystąpić przeciwko Leszkowi, powołując na tron krakowski księcia mazowieckiego Konrada II. Trudno wyjaśnić przyczyny buntu czy chodziło o lepsze zabezpieczenie granic wschodnich, czy o włączenie ziemi krakowskiej do bloku, w którym główną rolę wśród książąt polskich odgrywał śląski Henryk Probus. A może po prostu w grę wchodziły jakieś zagrożone interesy możnych? Jeśli wierzyć niektórym późniejszym przekazom, Leszek odwoływał się często w trakcie swych wypraw wojskowych do koła rycerskiego. Może tam szukał sprzymierzeńców przeciwko dominacji możnych rodów. Tak czy inaczej, Cała niemal dzielnica wpadła w ręce jego wrogów i Konrada II, który przyjmował już od możnych przysięgę na wierność. Nie poddał się tylko zamek krakowski, broniony nie przez rycerstwo, lecz przez mieszczan niemieckich, którzy pozostali wierni Leszkowi. Zapewne widzieli oni swą szansę w pomocy udzielonej księciu przeciwko uprzywilejowanym wielkim rodom. Leszek uszedł na Węgry, gdzie uzyskał posiłki zbrojne, z którymi pokonał pod Bogucicami, nad Rabą, Konrada i jego zwolenników. Sam książę Mazowiecki uciekł do swojej dzielnicy, której w latach następnych skutecznie zresztą bronił przed odwetowymi wyprawami krakowian. Możni przy nim stojący zostali pojmani lub zbiegli. Zwycięzca pozbawił ich urzędów i powołał na nie swoich stronników, co prawda niekiedy z tych samych rodów, które go niedawno zdradziły. Jednak niektórzy z nowych dygnitarzy, jak Piotr Bogoria czy Sułek z Niedźwiedzia, dali początek rodzinom, które swój interes w przyszłych latach wiązały ściślej z polityką władcy. Ważniejsze jednak wydają się posunięcia Leszka w stosunku do mieszczan, których zaczął konsekwentnie popierać, widząc w nich skuteczną podstawę do wzmocnienia władzy. Przywileje sądowe i gospodarcze dla Krakowa, Sandomierza, Buzka szły w parze z budową murów obronnych. Dało to niemal natychmiast efekty podczas obrony kraju przed Tatarami, w latach 1287 88 Po raz pierwszy Kraków nie został przez nich zniszczony, podobnie jak Sandomierz. Wtedy też pojawiła się najprawdopodobniej w tych miastach Rada Miejska, organ samorządowy prowadzący własną mieszczańską politykę, zjawisko nowe w dziejach społecznych Polski. Jest też rzeczą charakterystyczną, że o powołaniu następcy Leszka na tron krakowski zadecydowali mieszczanie, którzy wpuścili księcia wrocławskiego do miasta wbrew biskupowi, Wbrew możnym, widzącym innego, mazowieckiego kandydata, a w trzy lata później cisz mieszczanie poparli Wacława Czeskiego. Leszek Czarny zmarł w Krakowie 30 września 1288 roku. Być może ulegając panującej w kraju zarazie, jak pisze długoż, znękany klęskami ostatnich trzech lat. Rzeczywiście czasy, w których panował, nie należały do spokojnych. Wojny zewnętrzne, wojny wewnętrzne, Szalejące epidemie niszczyły i osłabiały kraj, przed którym coraz wyraźniej rysowała się alternatywa zjednoczenie lub wchłonięcie przez organizm silniejszy, obcy. Można odnieść wrażenie, że Leszek zdawał sobie z tego sprawę, konsekwentnie stojąc na stanowisku przymierza z Węgrami. Widział też chyba sprawy ogólnopolskie, angażując się z powodzeniem w sprawę wyboru arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Przeciwstawienie się Włości Borowi umożliwiło powołanie w 1282 roku na stolec arcybiskupi Jakuba Świnkę, jednego z największych szermierzy odbudowy Królestwa. Czy Leszek świadomie dążył do zjednoczenia? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Zapewne ciążyło na nim wychowanie typowe dla drobnego książątka dzielnicowego, którego horyzonty ograniczały się do ziemi sieradzkiej czy łęczyckiej. Jego niektóre wyprawy odwetowe, szczególnie na tereny Mazowsza, nosiły charakter zwykłych feudalnych zagonów, mających na celu zdobycie możliwie dużych łupów. Ale chyba z czasem dostrzegł dalsze horyzonty polityki polskiej. Jego trwałe i wierne związki z przemysłem wielkopolskim, który w siedem lat po zgonie Leszka miał odnowić tytuł królewski, umocnione jeszcze układem z 1284 roku, być może rysują też szerszą koncepcję polityczną. Takim też był w oczach historiografii, która nawet sugerowała świadome pozostawienie przez niego w spadku tronu Henrykowi Wrocławskiemu. Nie sądzę, by istniały podstawy do takiego sądu. Jeśli już działałby celowo w kierunku przezwyciężenia rozbicia, to chyba stwarzając ekspektatywę przemysłowi. Ale poza dyskusją są jego zabiegi wokół umocnienia miast i mieszczaństwa. Jeśli istniał w Polsce prekursor monarchii stanowej, wygrywający różne interesy grup celem wzmocnienia władzy centralnej to był nim właśnie Leszek Czarny jest też jeden dowód bezpośredni świadczący o intencjach władcy jego pieczęć przedstawia Leszka klęczącego przed świętym Stanisławem w czasach gdy szerzyła się wiara że jak cudownie zrosło się porąbane ciało świętego tak zrośnie się w jedno królestwo ta adoracja patrona Polski może być dość wymowna Posiadał też Leszek cechy osobiste cenione przez następne pokolenia. Dobry wódz, śmiały żołnierz, niezrażany przed dziwnościami, w czym na pewno przypominał swego młodszego brata przyrodniego Władysława Łokietka. Był też sprzymierzeńcem wiernym i stałym, nieopuszczającym przyjaciół w potrzebie. Wywyższając grono ludzi zawdzięczających mu swój awans, książę tworzył też wzór dla kształtowania przyszłej kadry urzędniczej Zjednoczonej Monarchii. Zaczął kroczyć drogą, którą potem, na pewno bardziej świadomie, poszli jego następcy, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Jagiellonowie. Drogą, która wyprowadzała Polskę z opłotków partykularyzmu, zacofania i wiodła ją do silnej i znaczącej Rzeczypospolitej. Benedykt Ziętara, Henryk IV, Probus Właśnie ów piast śląski, dążący do rzeczywistego zjednoczenia i silnego królestwa, walczył o przyszłość narodu, o jego postępowy w skali ówczesnej epoki rozwój, o jego miejsce w szeregu przodujących krajów Europy. Lennik Rzeszy Niemieckiej nie chciał i nie mógł być polskim wielkim księciem. Jego celem politycznym była raczej potęga terytorialna ze Śląskiem, jako ośrodkiem, z którym jako zbliżona obliczem, Miała się połączyć w znacznym stopniu otwarta dla Niemczyzny Małopolska. Pierwszy cytat pochodzi spod pióra Ewy Maleczyńskiej. Drugi jest fragmentem pracy niemieckiego historyka Erycha Ranta. Zostały wybrane dość przypadkowo i łatwo zastąpić je innymi, równie dobrze ilustrującymi rozbieżności w ocenie interesującej nas tutaj postaci. Jak wyjść poza tę rozbieżność, jak dociec prawdy? Niezmiernie to trudne zadanie. Najważniejsze teksty, dokumenty zachowane nie w oryginale, ale wpisane do formularzy służących jako wzorce w praktyce kancelaryjnej są kwestionowane stosownie do tendencji jednej lub drugiej strony. To, co jedni uznają za odbicie rzeczywistych faktów, inni uważają za produkty skrybów kancelaryjnych piszących wypracowania na zadany temat. Także kronika rymowana Otokara ze Styrii, zawierająca bardzo istotne szczegóły, jest przez jednych uważana za wiarygodne źródło, przez innych odsądzana od wszelkiej wartości. Można też długo stać nad pięknym sarkofagiem księcia dziś w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i wpatrywać się w rzeźbione oblicze naszego bohatera. Henryk Probus nie przemówi, a z jego twarzy niczego wyczytać nie sposób. Nawet jego przydomek Probus, to jest prawy, rzetelny, podlega wątpliwościom. Czy może go nosić książę, który cynicznie zwawiał innych piastów na rozmowy, by ich uwięzić i zmusić do ustępstw terytorialnych lub osobistego uzależnienia? Czy można tak nazwać gracza politycznego, który rosnął tyle najrozmaitszych powiązań politycznych, wzajemnie sprzecznych, że sam się z nich nie mógł wyplątać? To wszystko są przyczyny, dla których brak do dzisiaj monografii, która przedstawiłaby obiektywnie wszystkie niuanse tej skomplikowanej postaci. Wobec braku głębszych badań tego typu, również poniższa próba nakreślenia sylwetki Henryka Probusa będzie tylko hipotetyczną propozycją. Henryk urodził się w 1257 lub 58 roku jako jedyny znany syn Henryka III, księcia wrocławskiego, najwybitniejszego z synów Henryka Pobożnego. Henryk III zdołał tak manewrować wśród zamieszek i walk między braćmi, że utrzymał pod swym panowaniem największą i najbogatszą dzielnicę. Nie był wolny od współodpowiedzialności za gorszące spory w rodzinie i upadek moralności politycznej. Był jednak dobrym gospodarzem i pilnie popierał rozwój kolonizacji na prawie niemieckim w swej dzielnicy. Popierał także poczynania niemieckiego patrycjatu Wrocławia, który w szybkim tempie wyrastał na wielki ośrodek miejski, nie mający równego w Polsce. Wybudowane w 1261 roku mury trzeba było z czasem rozszerzyć dla włączenia wyrosłego poza nimi rzemieślniczego nowego miasta. Książęta wrocławscy traktowali rajców wrocławskich jako swych czołowych sojuszników politycznych i nie szczędzili im przywilejów. Matką Henryka Probusa była Judyta, córka Konrada I Mazowieckiego, która zanim poślubiła Henryka III była żoną Mieszka Otyłego o polsko-raciborskiego a więc oboje rodzice byli piastami a o ile na dworze Henryka III nie brakło Niemców to jednak przewaga elementu polskiego w tym okresie nie może chyba ulegać wątpliwości pierwsze lata życia spędził więc Henryk Probus w przeważająco polskim środowisku jednak życie młodego księcia uległo wkrótce burzliwym zakłóceniom matka umarła wkrótce po urodzeniu syna choć dokładnej daty jej śmierci nie znamy Ojciec poślubił niebawem drugą żonę, saską księżniczkę Helenę, która niewątpliwie przyczyniła się do wzrostu wpływów niemieckich na dworze wrocławskim. W Kilka lat później, 3 grudnia 1266 roku, zmarł ojciec młodego księcia Henryk III, niedożywszy czterdziestki. Ośmioletni chłopiec stał się dziedzicem ojcowskiego księstwa, którego rządy przejął stryj Władysław Arcybiskup salzburski. W 1268 roku przejął on również rządy biskupstwa wrocławskiego. Stryj też zadecydował o dalszych losach sieroty. Zarówno Henryk III jak Władysław byli przez swą matkę blisko związani z dynastią czeską. Ich wuj, król Wacław I, zaopiekował się zwłaszcza Władysławem, ułatwiając mu wspaniałą karierę kościelną, do której wstępem miały być studia w Padwie. Jeszcze bliższe stosunki łączyły Władysława z synem Wacława Przemysłem Otokarem II, który zapewnił mu dochody z kanonii kilku kapituł, mianował prepozytem kapituły Wyszehradzkiej i kanclerzem Królestwa Czeskiego. Młody książe śląski został wybrany biskupem w Bamberdze i Pasawie. Na koniec w 1265 roku objął katedrę arcybiskupią w Salzburgu. Przemysł Otokar II, budujący wielką potęgę dynastyczną, od początku brał pod uwagę rosnące osłabienie coraz bardziej rozbitej Polski, ułatwiające mu wciąganie poszczególnych księstw w orbitę swych wpływów. Dotyczyło to w szczególności spokrewnionych z nim piastów śląskich, wśród których zaprzyjaźniony z królem czeskim Władysław miał odegrać rolę rzecznika jego interesów. W ten sposób młody Henryk, powierzony przez stryja królowi czeskiemu, znalazł się na kosmopolitycznym dworze praskim, imponującym pod każdym względem chłopcu, przywykłemu do skromnych, wciąż jeszcze śląskich stosunków. Wspaniałe budowle hradczan i innych rezydencji królewskich, rytuał obyczaju rycerskiego z turniejami, ucztami z udziałem znakomitych poetów recytujących czyny bohaterów lub sławiących swego gospodarza. Wreszcie z gronem pięknych dam uprawiających grę dworskiej miłości wszystko to musiało wprawić w zdumienie i zachwyt śląskiego księcia. Język czeski w tej rezydencji cofnął się do pomieszczeń Czeladzi. Panowie, damy i wytworni rycerze używali języka górno-niemieckiego, języka dworskiej poezji, w którym łatwiej było wyrazić wzniosłe uczucia i toczyć o nich dyskursy z przybyszami z obcych dworów niemieckich. Była to oczywiście moda. Podobnie 100 lat wcześniej, a gdzieniegdzie i w XIII wieku, królowała na niemieckich dworach francuszczyzna. Włosy pisarze, m.in. Brunetto Latini i Marco Polo, Pisali też po francusku, uważając ten język za bardziej dystyngowany od własnego. W XVI wieku przyjdzie moda na włoski. Od XVII warstwy miarodajne całej Europy będą paplać po francusku. Nie można więc tej dworskiej niemczyzny w Europie Środkowej XIII wieku uważać za dowód pełnej germanizacji dworzan, duchownych i rycerzy w Czechach czy w Polsce. Inna rzecz, że osłabienie przywiązania do własnego języka. Ułatwiało oderwanie środowiska feudalnego od mas ludowych, relatywizowało świadomość narodową, wysuwając na czoło postaw moralnych, lojalność wobec króla, dynastii, seniora, a nie wobec kraju czy narodu. Wydaje się, że takie były koleje rozwoju duchowego młodego Henryka. Przejmował go podziw i zazdrość. W przyszłości będzie się starał dorównać wspaniałości swego czeskiego opiekuna we wszystkich dziedzinach. Rozwinie w swych rezydencjach wytworne życie dworskie z występami poetów i turniejami, a nawet sam chwyci zalutnie, by komponować pieśni miłosne na wzór Minezengerów. Historycy polscy nie chcieli dopuścić myśli o niemieckich wierszach domniemanego wskrzesiciela Królestwa Polskiego. Jednak żaden inny z Henryków Śląskich nie pasuje tak dobrze jak Henryk Probus do postaci Henryka von Pressella, którego wiersze i wizerunki znalazły się w iluminowanym rękopisie poezji Minesengerów, obok zresztą Wacława Czeskiego. W 1270 roku umarł książę arcybiskup Władysław, ale królowi czeskiemu trudno było puścić jego bratanka do Wrocławia dla objęcia rządów ojcowskiej dzielnicy. Wymógł na nim zobowiązanie, że pod karą kościelnego interdyktu niczego nie przed się weźmie bez zgody królewskiego opiekuna. Zobowiązał się młody książę nawet, że przyjmie pas rycerski tylko z rąk przemysła otokara, że swój dwór i orszak przyodzieje w barwy dworu czeskiego. Opieka króla czeskiego miała tę dobrą stronę, że zabezpieczała księstwo wrocławskie przed natarczywością stryjów, obawiających się zadrzeć z największym potentatem środkowej Europy. Zarazem jednak krępowała młodzieńca coraz silniejszymi więzami, i stawiała pod znakiem zapytania niezależność jego państewka. Henryk mógł podziwiać swego opiekuna, ale chyba nie bardzo go kochał. W 1273 roku Henryk został uznany za pełnoletniego. Mimo to jednak musiał wystawić nowe zobowiązanie stosowania się do rad przemysła o to kara. Ten ostatni kontrolował go zresztą przez osobę przydzielonego mu wychowawcy, Szymona Galika, wywodzącego się zapewne z rodziny wrocławskich Walonów. Niebawem w otoczeniu księcia pojawi się brat Szymona Eberhard. Szymon występujący ze zmieniającymi się tytułami marszałka, komornika i palatyna wywierał do 1277 roku wyraźny wpływ na politykę młodego księcia. Może już wówczas pojawili się też w jego otoczeniu prawnicy Jakub, syn Goswina i inni dostarczający argumentów teoretycznych dla obrony prerogatyw władzy świeckiej wobec uroszczeń kościoła. Już w 1274 roku spór dotarł przed obradujący właśnie Sobór Powszechny w Lionie. Na razie jednak udało się królowi czeskiemu z pomocą biskupa Munieckiego Brunona doprowadzić do kompromisu 1276. Tymczasem jednak gwiazda przemysła Otokara bladła. Nie tylko nie otrzymał upragnionej korony niemieckiej, ale wybrany przez elektorów kandydat Rudolf Habsburg coraz ostrzej mu się przeciwstawiał i dążył do likwidacji hegemonii Kulaczeskiego w Rzeszy. Poczet królów i książąt polskich pod redakcją Andrzeja Garlickiego. Taśma dziesiąta koniec drugiej ścieżki.